pogoda w tym roku, w trakcie sezonu wegetacyjnego przebiega, no tak nie do końca szablonowo. Mieliśmy też niezbyt dobrą zimę, bo najpierw ciepłą, później wymrożenia. A jaki to wszystko, te wszystkie warunki wpływ mają na populację, na żerność szkodników, na zagrożenie z ich strony? O tym rozmawiam z doktorem Grzegorzem Pruszyńskim z Poznania. Panie doktorze, jak te elementy ze sobą się łączą? Czy można wyznaczyć jakiś trend? To bardzo ciekawe Ciekawe zagadnienie. Przebieg pogody jest jednym z głównych czynników wpływających na poziom zagrożenia ze strony owadów szkodliwych. Począwszy od jesieni 2020 15 roku, kiedy obserwowaliśmy no można by było powiedzieć wiosenną pogodę aż do początku zimy. Później nagłe nastanie zimy mrozów, o których Pani już powiedziała, gdzie obserwowaliśmy wymarznięcia, spore osłabienie roślin. Dodajmy do tego wszystkiego jeszcze czynnik związany ze stresem, z niedostateczną wilgotnością, z suszą, która wystąpiła w zeszłym roku. Zresztą i w tym roku obserwujemy na wielu regionach niedobory wody. Te czynniki bardzo silnie oddziałowują na populacji owadów szkodliwych. I tak na pewno zaobserwowali słuchacze czy plantatorzy w wielu regionach kraju możliwość odstąpienia od niektórych na przykład zabiegów przeciwko słodyszkowi Mieliśmy takie plantacje, czy kontakt z takimi plantatorami, którzy nie wykonywali zabiegów przeciwko słodyżkowi na rzepaku, ponieważ populacja nie była aż tak liczna, nie było zagrożenia, a przebieg pogody jakby zdeterminował mniejsze wystąpienie tego szkodnika w fazie, gdzie jest on największym zagrożeniem, a więc w fazie zielonego pąka rzepaku. Dzisiaj obserwujemy, czy rozmawiamy o dość silnej, presji ze strony szkodników łuszczynowych, a więc począwszy od chowacza podobnika, który na przykład w Wielkopolsce nalatywał dość wcześnie, ale bardzo nierównomiernie. Mieliśmy plantacje, na których prawie go nie mogliśmy zaobserwować, nie przekraczał progów ekonomicznej szkodliwości, ale i obserwowaliśmy plantacje, gdzie występował licznie, a nawet bardzo licznie. W końcu pryszczarek Kapustnik, który w wielu regionach kraju stanowił w tym roku spore zagrożenie, ale i mieliśmy do czynienia z plantatorami, którzy nie obserwowali zbyt dużego nasilenia tego gatunku. Tak samo w zbożach możemy mówić o szkodliwości w Ciornastków w tym roku, podobnie jak i dwa ostatnie lata. Możemy mówić o tym, że obserwowaliśmy w niektórych regionach większą niż zwykle liczebność skrzypionek. Dzisiaj przygotowujemy się do ochrony kłosa i zwracamy uwagę w szczególności na obecność mszyc, które znowu podkreślę, nie na wszystkich plantacjach występują w podobnym nasileniu, a więc obserwujemy plantacje, no z niską liczebnością mszycy na kłosach, ale i widzimy takie, na których już mszyca przekroczyła próg ekonomicznej szkodliwości, gdzie już należałoby jak najszybciej podejmować zwalczanie. A więc ten nieszablonowy przebieg pogody wpływa również, można by było powiedzieć, nieszablonowo na populację owadów szkodliwych, tak manipulując wylotami i liczebnością, gdzie naprawdę plantatorzy powinni dzisiaj z dużym nasileniem skłonić się czy, czy korzystać z monitoringu w jakikolwiek sposób rozumianego, ale rzetelnie prowadzonego po to, aby uniknąć pewnych niekorzystnych sytuacji, przegapienia zabiegu, opóźnienia zabiegu, a czy nawet niekiedy potrzeby powtórzenia zabiegu dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu plonowania, no i oczywiście ochrony plantacji. Czyli żółte naczynia obowiązkowe na każdym polu? Wydaje się, że tak powinno być. Żółte naczynia, nie tylko w rzepaku, ale także w zbożach, powinny już od momentu wschodów być obecne na plantacjach przez cały okres wegetacji, po to, żebyśmy mogli stwierdzać z jednej strony naloty i liczebność szkodników, moment, w którym musimy decydować o potrzebie wykonania zabiegu zwalczania, ale z drugiej strony żółte naczynia mają nam pomóc, określić skuteczność tego zabiegu a więc ażebyśmy mogli sprawdzić czy zabieg był skuteczny czy naloty nie przedłużają się czy plantacja została już zabezpieczona odpowiednio a być może właśnie żółte naczynia właśnie monitoring pomoże nam stwierdzić potrzeby wykonania powtórnego zabiegu po to, aby zabezpieczyć nasze, nasze przyszłe plony, a więc tak naprawdę dochód plantatora. Wspomnieliśmy z dwóch e, najbardziej buddzących grozę, mówiąc w szkodników mszycę. Natomiast nie wspomnieliśmy o mocnicy prosowianki, która no, plantatorów kukurydzy przyprawia o no, gęsią skórkę. Jak z nią sytuacja będzie wyglądała w tym roku? Możemy powiedzieć z pełną stanowczością, że matnica prosowianka jest najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w Polsce. Jest obecna już w całym kraju. Mówiliśmy kilka lat temu, że północ kraju jeszcze nie obejmuje ten gatunek. Dzisiaj na pewno jest obecna w całym kraju. W różnym nasileniu oczywiście najbardziej zagrożone są rejony południowe, czy tutaj gdzieś od południa, nawet Polska centralna. Ale omacnica prosowianka pozostaje sporym zagrożeniem. Proszę pamiętać, że jednym z, jedną z metod ograniczania liczebności omacnicy to niszczenie ściernisk, czy też nis niski zbiór, a jeżeli nie niski, to bezpośrednio po zbiorze rozdrabnianie i przeorywanie resztek, ponieważ właśnie w łodygach, w niższych partiach łodyg przygotowują się i zimują później gąsienice omacnicy prosowianki. Następnie na wiosnę z takim. Takich właśnie ściernic pozostawionych na zimowanie wylatują motyle, które zasiedlają plantacje kukurydzy. Stąd pamiętajmy, że takie zabiegi są. Nieraz można by było nawet pokusić o stwierdzenie kluczowe dla skutecznego ograniczania liczebności. Omacnica jest bardzo trudnym szkodnikiem. Proszę pamiętać, że również w przypadku omacnicy mamy możliwości zwalczania czy zastosowania biopreparatów opartych na wykorzystaniu pasożytniczych owadów, trichograma, więc kruszynkowatych, których których larwy pasożytują, złoża jaj. A więc już nie tylko metoda chemiczna, ale także metoda biologiczna. Bardzo przydatna i rekomendowana w integrowanych programach ochrony roślin.